Witam zimno w kolejnym odcinku z cyklu Filmy Zimowe, czyli podcaście, w którym omawiam dzieła filmowe i nie tylko związane z śniegiem, zimą, pijąc nie tylko zieloną herbatę. W 86. odcinku zapraszam na spotkanie i podróż na naraty w czechosłowackim filmie następnie komiks Raport Brodeka i jeśli jeszcze damy radę to malarstwo Claude Monet jeden konkretny obraz tak więc słyszymy się już po sygnale audycji Pada śnieg puszysty, biały, nieki. Pierwsza petarda, o której usłyszycie, to film polecony i wyczekiwany przez jednego ze słuchaczy audycji Filmy Zimowe, która notabene jest sponsorowana przez patronów audycji. E, serdecznie dziękuję patronom, którzy mają dostęp do przedpremierowych odcinków, materiałów dodatkowych na grupce, e, materiałów wideo także. <śmiech> I dzisiaj film z 1987 roku. Film produkcji czechosłowackiej, nie czeskiej, nie słowackiej, ale tak, wtedy jeszcze była Czechosłowacja. Wilcza Jama czyli wilci Buda i ten film można w internecie znaleźć w wersji z rosyjskim dubbingiem którego nie polecam oglądać a także właśnie z oryginalnym pięknym czasami śmiesznym dla nas czeskim językiem. Wprowadzającym tutaj powiedziałbym taką pewną lekkość, lekkość, taką śpiewność w kontekście polskiego języka, który wydaje mi się, że jest jakby wolniejszy, bardziej taki chrzęszczący, niczym język pszczół. A ten czeski język świetnie się nadaje na przykład do komedii moim zdaniem i czy pasuje tutaj, nie ma to znaczenia ponieważ ja już przekroczyłem tę barierę, że oswoiłem się z czeskim językiem, ale niektórym może to w jakiś sposób nie tyle co przeszkadzać, ale sprowadzać ten sens na e, rejony takiego Hilarious movie, gdzie coś nas śmieszy, ale może ma to swój urok. I wydaje mi się, a nawet jestem pewien, że Wilczajama e, ma swój niezaprzeczalny urok filmów e, dla młodzieży, powiedziałbym, e, które w Polsce mieliśmy przecież. I tutaj no, próbuję przypomnieć, nie mogę tego znaleźć. Chodzi mi o taki serial o takim czarnym potworku z lat 90. Polski, że jest jakaś bomba. Nie wiem, czy, czy, czy wy pamiętacie to? No, nie mogę sobie przypomnieć jakiejś przygody kogoś, to były... No od tygodnia próbuję, nie daję rady i to właśnie jest ten klimat to jest ten klimat filmu z tajemnicą z czymś dziwnym dziejącym się w tle ale głównym bohaterem są dzieci, gromada dzieci, która wyjeżdża na obóz narciarski pod przewodnictwem trzech opiekunów i tutaj ten główny opiekun, ten Deddy, dosłownie tak nazywany, grany przez Mirosława Machaczeka, ja go od razu kojarzę z Ingmarem Bergmanem. No, tak mi przypomina jeszcze w tej czapetce poczciwego Bergmana, że oglądając to mówię: Maha, no, Bergman teraz się nimi będzie opiekował. Ale pod jego lewą i prawą ręką ma dwóch pomocników. Piękną, młodą blondynkę młodą, bardzo młodą, no nie wiem, gdzieś około 20 lat e, o śniadej jasnej cerze dodatkowo ubierającej się w takie szare dresy jakie ostatnimi czasy popularne są wśród jakichś Szwedek w Krakowie, jak widzę, różne takie szwedzkie nacje, znaczy no szwedki, to często chodzą w takich szarych, popie o popielatych dresach bardzo lubię ten styl. Ale właśnie ta dziewczyna jest tak ubrana, i drugi pomocnik Bergmana to chłopak, facet, no tak dziś powiedział, może 25 i on też jest tak ubrany w takie kolory. Myślę, że ma to swój sens. Ma to swój sens. Odbija się to na tle całej historii. Gdzie tutaj małym budżetem, jakiegoś rodzaju kreatywnością próbowano pewne rzeczy zasugerować. Jest to pewnego rodzaju thriller przygodowy, science fiction, może horror. Nie chcę też za dużo do końca spoilerować, żeby nie psuć wam seansu, ale coś trzeba opowiedzieć o tej fabule. Przyjeżdżają dzieciaki do tego domu z chroniskiem tego bym nie nazwał, bo na ścianach y, tynk odpada z trupami. Dodatkowo Dojazd na tę górkę, do tego pseudo schroniska, jest za pomocą wyciągu, który tam tylko w określonym okresie, momencie może być obsługiwany w jakimś czasie. Więc, jak oni wyjadą, to już nie ma powrotu, tylko tam będą dwa tygodnie. I to nie wygląda najlepiej. To wygląda po prostu jak jakaś, jakiś kawałek blachy, który jest przypięty do grubego drutu, który ich wywozi tam na górkę więc mamy klimat całkowitego odosobnienia i te dzieciaki też mają się sprawdzić na, tym, na tych feriach specyficznych pierwsze 10 minut to jest w ogóle scena na stacji kolejowej, która wprowadza klimat właśnie mm, pożegnania się z rodzicami od tego momentu jak oni się pożegnają, zostawią jakieś swoje codzienne problemy właśnie na ziemi, to będą zdani sami na siebie. Ten moment w filmie świetnie przywodzi na myśl yy, odosobnienie od rodziców. Każdy, kto gdzieś wyjeżdżał na jakieś ferie, wyjazd, zielone kolonie, cokolwiek, to doskonale to pamięta. Pewien rodzaj emocji, frajdy, ale i tęsknoty zarazem. Tutaj jest pokazany przez świetną scenę, gdzie jeden z dzieciaków ma, ma rodzinę rozpadniętą, ojciec jego czeka na niego, chce się z nim zobaczyć, dowiadujemy się, że mama się rozeszła z ojcem. Jakieś te problemy są nam zarysowane, ale też z drugiej strony te dzieciaki się bawią, cieszą, więc to jest taki dwuznaczny klimat. To nie jest jakby hard dramat obyczajowy, jak to teraz opowiadam Wam. To jest bardziej przygoda, choć przygoda minimalistyczna, bo kiedy dzieciaki wyjeżdżają na szczyt, to mamy przygodę typu, no, wiecie, no, końcówka lat 80. Nie było za wesoło. Dodatkowo te stroje przypominają nasze stroje polskie, ja pamiętam to jeszcze z lat 90. Te kombinezony, te narty z odpadającym lakierem, takie kolory pastelowe, przymulone, to wszystko w pamięci obrazuje nam no, upadek komunizmu. Ja wiem Ten klimat tutaj też czuć, taka pewna Nostalgia za tymi czasami się pojawia, ale też ten film w całej tej swojej takiej brzydocie podskórnej pokazuje nam i uświadamia, jak było. No, nie było zbyt kolorowo. Powtarzam, te barwy są wypłowiałe. Te kostiumy strojów, kombinezonów narciarskich są wypłowiałe. I będziemy codziennie doświadczać tutaj w tym filmie typowych właśnie takich atrakcji. Stołówka, wypad na narty, zjazdy, jakieś nielegalne papierosy na, na, na, na strychu upalone przez dzieciaki. I to jest jakby ta codzienność, ale wokół tego zaczynają się dziać jakieś takie dziwne rzeczy. Obserwujemy pewne sygnały, sygnały takie jak na przykład ta dziewczyna, zwana w pewnym momencie istotą, dziwnie się zachowuje dotykając tam gorącego kubka. Wśród jakichś tam dziecięcych, typowych, szkolnych żartów dzieją się rzeczy, które no, wprowadzają niepokój, bo ta dziewczyna no, nie powinna się oparzyć ale ona się zachowuje tak po dotknięciu tego ciepła, że potem widzimy taką scenę, jak ona wychodzi na śnieg i w tym śniegu się tarza. No jakby chciała robić orły na śniegu, ale na wszystkie możliwe strony. Trochę może to wyglądać komicznie, ale to znowu ma pokazywać nam, że jest coś dziwnego. Coś dzieje się dziwnego. Ta trójka, która sprawuje pieczę nad obozem, to być może nie są zwykli ludzie, może oni czegoś chcą i w tym kierunku będzie szedł ten film. Narracja jest powolna, spokojna, tutaj akcja nie pędzi. co no, Wszystkie te aspekty zaliczam na plus. Ten film mnie zauroczył, zauroczył mm, tym ciasnym kadrem 4 na 3 mniej więcej. Zauroczył mnie taką realnością, taką, taką polskością, nawet powiedziałbym, swojskością tych, tych filmów z przełomu lat 80. i 90., jakie znamy z, pols z Polski. Kino skierowane do młodzieży, powiedziałbym. Coming of age, trochę też. Wyróżnie scenę z planszówkami. <grym> No, jest, no, grają tam w planszówki, jest jakiś sińczyk, y, są szachy i jest jeszcze jedna taka dziwna gra, której właśnie nie mogłem rozpoznać, co to jest. Chociaż na Board Game Geek na pewno ją znajdziecie, jeżeli graliście w to i macie ten tytuł w pamięci w głowie, ja w to nie grałem, ale jest coś takiego. I właśnie przy planszówkach, przy tym, na, na tym strychu, czy na poddaszu odbywa się ciekawa scena, pewnego Ujawnienia, reveal, kim są ci opiekunowie, czego oni chcą, co chcą ukraść, co chcą zdobyć, czego potrzebują. Tutaj nie spoileruję wyjaśnienia zagadki, no bo zagadka jest prosta. tak? Przez cały film coś podejrzewamy, że coś tu nie gra, że coś musi się kryć za kotarą i dostajemy jasną odpowiedź co powoduje mm, logiczną próbę ucieczki naszych bohaterów e, z tego pandemonią, też tak powiedziałbym. No, scena z bałwanem, też nie spoilerując, jest dosyć mocna. Scena z bałwanem, który coś kryje za sobą. E, więc to jest taka scena no, najbardziej edgy w tym filmie. E, ale właśnie w tych takich filmach dla młodzieży też były. Ja pamiętam jakieś takie właśnie sceny, takie Pierwiosnki zapowiadającego się rozkładu świata, tak? przygotujmy młodzież na, na dorosłe życie. Dodatkowa scena, którą chciałbym wyróżnić, tutaj jako żarłok TV prowadzący kanały, no już 10 lat prawie, to scena z fasolką przy śniadaniu. Powiem wam no mocna scena, dlaczego przede wszystkim przede wszystkim no oni tam szukają cały czas jedzenia bo są odcięci od świata, no w, w pewnym momencie przychodzi nawet roz, przychodzą rozważania, że nawet może szczura ugotują komuś, yy, więc ten szczur tutaj się pojawia. Pojawia się pies w ogóle, ja nie wiem jak to było z tymi zwierzętami, no ale no, dosyć mocne są te sceny. Ta scena z, ze szczurem, no, nikt nie jest szczura, ale jest jakby sugestia, mm, że ten szczur będzie gotowany i serwowany, ale to, co pozostaje jakby w tym braku, to jest fasolka puszkowana z jakimś pomidorowym sosem. Dzieciaki tego, za tym nie przepadają, no chociaż ja lubię obecnie fasolkę po brytońsku. Narzekają, że tam o, w ogóle nie ma mięsa. No, dlaczego nie ma mięsa? No bo jakaś dziewczynka dała swojemu pieskowi, którego nielegalnie przyniosła na ten obóz przemyciła, no i teraz ten piesek musi coś jeść, jest jakimś tam balastem, więc po tym też rozróżniamy, czy ktoś jest człowiekiem, ludzkie, ma wartości, czy jest niedobry, tak? Jak reaguje na tego psa i czy jest dobry, przyjazny. Fajny kolejny motyw. Ale ta scena z fasolką, to w pewnym momencie kiedy jedzą fasolkę, to już mają dosyć, jakaś drobna iskra, sprzeczka, która prowadzi do sceny obrzucania się tą fasolką. Po ścianach, po sobie, po prostu oni przestają to jeść i zaczą, zaczynają tę fasolkę rozrzucać na wszystkie możliwe strony w tej jadalni kamera błądzi po tym, jest w środku tego, tej afery. Kamera też pewnie ucierpiała, też dostaje tam trochę obiektyw. To wszystko było pewnie zaplanowane, było taką czystą radością dla nich, zabawą. No z punktu dzisiejszego, no to tam niektórzy by zadali pytanie, czy to strata jedzenia, utrata jedzenia, ale to, to w ogóle mnie nie interesuje, bo myślę, że to jest no, mały pikuś. Że do, zawsze jak się kręci film, to jakaś strata, nie wiem, jedzenia, pieniędzy będzie konieczna. Ale tutaj w jakiś sposób mi się wydała ta scena obrzydliwa, to, to, to obrzucanie fasolką. Nie wiem, czy, czy ja patrzyłem po prostu, gdzie ta fasolka ląduje i wyobrażałem sobie człowieka, który będzie musiał po tym wszystkim posprzątać, nie wiem, czy przypomniała mi się scena, z mojego przedszkola, do którego chodziłem, którą pamiętam, jakby to było wczoraj e, i może zawsze scena z fasolką powoduje we mnie takie odrzucenie, zaraz uwaga Wam opowiem, to jest mocna scena e, i no, ja lubię fasolkę jeść, ale widząc tę scenę tutaj jadalnianej fasolki, ja przypomniałem sobie tę scenę. I ja podświadomie czuję to obrzędzenie. Yy, nie lubię po prostu, jak ktoś właśnie rzuca jedzeniem, nie wiem, gdzieś brudzi tym jedzeniem ściany, czy, czy rzeczy, które nie powinny być pobrudzone jedzeniem. No, yy, jakby... Nie wzbudza to we mnie poczucia zmarnowanego jedzenia, tylko pewnego rodzaju, nie wiem, obrzydzenia, że jedzenie powinno być na talerzu, w garnku, nie powinno być gdzieś rozpaćkane, tak? Dlaczego tak mam? No, myślę, że każdy tak ma, normalnie człowiek myślący, no, nikt raczej nie jest blatu, ale mnie trochę to zastanowiło i być może uświadomiło na temat tej fasolki, że jedząc fasolkę w przedszkolu w moim rodzinnym mieście, jedliśmy sobie na sobie jadłem tutaj przy takich niskich tych stoliczkach, tutaj kolega, tam je, koleżanka je, tutaj ten je, tak jemy sobie spokojnie, cicho i nagle w pewnym momencie I w pewnym momencie, tutaj dygresja tworząca napięcie, nie mogę nagrywać tych podcastów przy oknie moim, bo naprzeciwko mam zaparkowany samochód i często powtarza się, jak widzę, jak ludzie nie potrafią parkować na kopertę i nagle mi podchodzi, że tak powiem, do gardła y, żołądek, kiedy widzę, że ktoś po prostu o milimetry, nie umiejąc parkować na kopertę do tyłu, y, y, y, obije mi samochód. To już nie pierwszy raz się zdarza, kiedy nagrywam w kuchni podcast ojejku, jejku i w pewnym momencie kolega po mojej lewej stronie całą tą fasolkę po prostu z siebie wyrzuca wymiotując po prostu na cały stolik wszyscy koledzy nagle wstają odchodząc od tego jejku Oje, jakbyśmy się przestraszyli słuchajcie, wstajemy, nie chcemy być przy tych żygowinach na tym stole tej fasolki, najgorsze w tym wszystkim jest to, że ta fasolka na stole wygląda no prawie, że identycznie jak ta fasolka, którą mamy na talerzach i ja się zastanawiam co my właściwie jedliśmy cały czas ten chłopak, który zwymiotował nagle tym wszystkim na stół siedział, jakby, jakby był taki niemy, taki był bezgłośny, co jeszcze bardziej spowodowało, grozę tej, tej atmosfery podniosło. I taki biedny był. Przyszła pani, jakby posprzątała to, całkowicie jakby chłodna, uspokajająca, wzięła chyba tego chłopaka do higienistki, on nic nie mówił, My też za bardzo chyba nic nie mówiliśmy poza jakimś takim typowym coś takiego albo przestraszeniem. Po, po sprzątaniu tego chyba usiedliśmy ponownie dalej do, do jedzenia. Nie pamiętam co było potem właśnie, to był tak wielki szok, że ja nie pamiętam czy my potem dokończyliśmy jedzenie, czy zakończyliśmy posiłek, zaczęliśmy robić coś innego, ale pamiętam jak, no nie powiem dziś, ale tak jak tydzień temu, po prostu nagle ten facet ma fontannę z ust i całą tą fasolkę po prostu na czerwono, na takie kwadratowe stoliczki, takie jakby japońskie stoliczki na cały ten stolik po prostu wyrzuca z siebie. Być może myśmy wcześniej zjedliśmy, bo ja, ja w całym tym wydarzeniu. Paradoksalne jest to, że ja pamiętam, że w przedszkolu fasolka była naprawdę smaczna. <grym> tak więc, tak mi się to pięknie wszystko połączyło z tym wilczym dołem że ja temu filmowi daję ocenę mocne 7 na 10 jeśli chodzi o skalę filmów zimowych, jest to po prostu do 100% tego, co możecie oczekiwać i chcieć po tego rodzaju sensie. Eee, ale no jest to powiedziałbym trochę takie no, nie wiem czy kinofamilijne, mogę użyć tego słowa, no bo to też jako horror na przykład na IMDb jest opisane eee, no więc dla starszych, do, dojrzałych widzów to nie będzie taki prawdziwy, mocny, trzęszący, y, trzymający za trzewia horror. Ale film niezwykle urokliwy, melancholijny, sentymentalny, przywodzący na myśl wspomnienia starych polskich filmów, y, kombinezony, kostiumy i przede wszystkim w pewnych scenach próba kreatywnego podejścia do y, tej produkcji używając małych pomysłów. I końcowa scena ucieczki z tej, z tej góry, zagrożenia, też robi ciarki na plecach, bo te dzieciaki próbują zjechać tym wyciągiem w dół i patrząc jak to kręcili, to też włącza mi się czerwona lampka, czy tam, że tak powiem, zasady BHP były zachowane. No więc też jest kolejny materiał zarówno do rozmów na stoku narciarskim, ale przede wszystkim to jest świetny film, o którym możemy rozmawiać po obejrzeniu na wyjeździe narciarskim właśnie na wyciągach tak na krzesełkach, bo tam jest kilka sporo ważnych scen na tym no, nazwijmy to pseudowyciągu narciarskim e, więc jest to dzieło w 100% zimowe, wpasowujące się w nasz cykl podcastów pod tytułem filmy zimowe a teraz przejdziemy do komiksu. Do komiksu, który jest jeszcze cięższy gabarytowo. I pomimo, że będę trochę wybrzydzał, krytykował, to na pewno warto przeczytać go zimą. przekąszeniu czerwonego grejpfruta przechodzimy do drugiej części audycji, gdzie komiks z wydawnictwa Mandioka. Oryginalnie 2007 rok na podstawie powieści Filipa Clodela. A kto? Znany już wam na przykład z adaptacji apokaliptycznej Drogi albo Blasta. Ja wspominałem o paru jego komiksach i mm, teraz ten, na który długo czekałem, a mówię, że długo czekałem, bo wypożyczyłem go z biblioteki w Krakowie, w notabene z filii, o której zrobiłem audycję osobną, jest wywiad z kuratorem tej filii, która trzyma bardzo dużo komiksów. I wiedząc, że ten komiks wydany w roku 25, a na początku jakoś, na początku tego roku, jest taki komiks, to Mandioka Pierwszy tom to jest 2015 i potem 2016. Różnie to było wydawane, a powieść Filipa Kludela jest z 2007. Więc małe sprostowanie. W Polsce ukazał się łącznie. Tom pierwszy i drugi jest połączony. Łącznie 330 stron około. I komiks zimowy Pokazuje Na okładce skonstruowany jak, jakiś pamiętnik, coś jak zeszyt. Taki, na okładce mamy taki wzorek, jak stare zeszyty. I koresponduje to z tytułowym raportem Brodeka, bo tak właśnie ten komiks omawiany dzisiaj się nazywa. Jest to książka gruba, ciężka i bardziej na szerokość niż na długość. Czytamy to po szerokości, nie w pionie. Te kartki i te kadry są ułożone. W skrócie, akcja dzieje się po II wojnie światowej, gdzieś na jakimś odludziu zimowym, góry, lasy, gdzie tytułowy brodrek, brodek dostaje zamówienie od miejscowej ludności, aby napisać raport. Raport, który będzie opowiadał historię tego miasta. No a historia tego miasta jest za, zawiązana, jest za, zaplątana w losy II wojny światowej, czyli e, Niemcy, Oświęcim, Zagłada, Holokaust. To po pierwsze, a po drugie po tych wydarzeniach w owym miasteczku, gdzie akcja się odbywa, Wydarzyły się kolejne jakieś takie dziwne, niejasne sytuacje, najprawdopodobniej przemocowe. I teraz burmistrz i to ci mężczyźni z tego miasteczka, tacy, którzy siedzą w barze, piją, są niebezpieczni, hamscy, nieprzeniknieni, ale o tym, kiedy będziemy opowiadać o samym rysunku, to oni coś ukrywają. i Brodek, tytułowy Brodek coś wie. Mieszka sam w chacie z jakąś kobietą i z dziewczynką. No też nawet nie mamy do końca pewności na początku historii, czy to jest jego córka, jakie losy się z tym wiążą. I, i taka mała wieś, takie właśnie mamy mało miasteczkowe klimaty, podkreślam teraz nieopisane, dlatego że ta miasteczko jakby umiera. No... Właśnie te typowe dla małego miasteczka kontakty są na, na skraju napięcia. Tutaj mamy wrażenie, że w, w, zwykła wizyta w knajpie, czy zwykły spacer po lesie, a tutaj jest zima cały czas, może się przerodzić w coś niebezpiecznego i ciągle coś czycha pod powierzchnią. No a to napięcie czycha pod powierzchnią, to że ludzie są ciekawi, co też napisze ten Brodek. Więc ten tytułowy raport ma być po to, żeby no chyba dalej jakoś rozwiązywać te sprawy pod kątem sądowniczym. I burmistrz ma zadanie wykonać taki raport. Jak to się potoczy, to nie chcę spoilerować, aczkolwiek rozwiązanie zagadki będzie ciekawe. Znaczy zagadki. No właściwie dowiemy się wszystkiego, co kto zrobił. E, dowiemy się, jakie są tego reperkusje, że niektórzy ludzie wiedzą e, coś, co może zaszkodzić innym. I ten raport koniec końców nie będzie nam przeczytany. Z tym raportem stanie się coś takiego, co jakby pogrąży ten raport przez, przez, przez władzę, tak tutaj niedopowiedzenie mówię, ale dostaniemy swoisty, jakby to powiedzieć, taki załącznik do raportu, a może o zastępnik raportu, stworzony przez innego człowieka, który tutaj w międzyczasie tej historii wchodzi do akcji, Te, taki trochę dziwak od ludek, ale artysta. Artysta-malarz. I ten malarz, słuchajcie, namaluje no, coś, co nie do końca będzie raportem Parse, o którym od początku komiksu historii tutaj myślimy, ale będzie coś na zasadzie takiej artystycznego wyrażenia się, ale dwuznacznego, dwuznacznego. Czyli te obrazy kreską Manu Lorsenta, którego dopiero teraz przedstawiam chyba, po nazwisku, e, będą przetworzone w stylu, jak sam autor napisał. Rysunki Anderera to blade namiastki dzieł Pola Cezana, Vincenta Van Gogha, Caravaggia, Kamila Pissarro i Rembrandta. W stylu tych klasyków zobaczymy naszkicowane tak jakby węglem portrety tych mężczyzn. Mężczyzn, którzy są zamieszani w coś złego. I właśnie to będzie ten raport w formie wizualnej, co świetnie pokazuje jakby moc, moc, siłę komiksu i lepiej niż yy, literki sprawdza się w formie właśnie wizualnej. Bo to, do czego mógłbym się przyczepić, to właśnie, że czasami tutaj jest za dużo literek, że kadry przepływają, nie wnosząc nic nowego i musimy czytać. To nie jest taki komiks, przez który się leci, oglądając jakby immanentne połączenie tekstu z obrazem. Może to jest właśnie to, że to jest na bazie powieści i oni musieli trochę tutaj popisać. Um. I drugi minus przynajmniej podczas mojego czytania to taki, że startujemy z górki, e, idzie się szybko, ale coraz dłużej troszkę zaczyna się to ciągnąć i zauważyłem, że każde kolejne podejście do komiksu to kolejna przerwa, mijający czas, dlatego też ten podcast troszkę się przeciągnął, przedłużył w publikacji. Wydaje mi się, że z Manu, i to już wiem po blaście, bo drugiego tomu Blasta no, koniec końców no, wypożyczyłem, Wyobraźcie sobie. I miałem go przez miesiąc, przez dwa z biblioteki u siebie na parapecie i po prostu nie mogłem, bo jakby czułem, że ja już wiem co tam jest, na czego się spodziewać. I to jest trochę przeciągnięte moim zdaniem. Te 320 stron to jest za długo. I teraz tytułowa zima w filmach zimowych, czyli dzieła zimowe to jest no oczywiście, muszę to powiedzieć, idealne rozwiązanie. Chociaż tutaj też są pewnego rodzaju reminiscencje. E, reminiscencje, które chociażby pokazują wydarzenia w obozie tam e, jakimś Auschwitz, czy, czy podczas Holokaustu. I Niemcy, oprawcy są tutaj e, przedstawieni jako jakieś potwory. O ludzkich rysach twarzy, e, o ludzkich posturach, ale no właśnie twarzy. Nie mają twarzy, tylko mają coś jakby byli orkami, więc to też taki komiksowy manewr, bardzo ciekawy. Ale kiedy my jesteśmy w tej zimie, no to wiemy, że już wszystko umarło po tym holokauście. Że to jest zimowa atmosfera, która właśnie nie sprzyja stosunkom międzyludzkim. To nie jest już wioska, w której wszystko kwitnie. To miejsce, gdzie wszystko umiera. Stosunki międzyludzkie, zaufanie, i y, również y, te relacje na bazie władza obywatel. To wszystko w tym komiksie jest pokazane. Samotność, niepewność głównego bohatera, który przechadzając się, i to najpiękniejsze moim zdaniem sceny w tym komiksie, kiedy ten główny bohater samemu przechadza się po lesie, rozmyślając, szukając, niczym trochę jaki detektyw, zastanawiając się, ile z tej wiedzy o przeszłości, którą ma w głowie, może napisać. Jak napisać to najbardziej... Szczerze, to znaczy zgodnie z prawdą, ale też żeby ci oprawcy byli zadowoleni. Bo czujemy, że burmistrz tutaj jest po stronie oprawców. Może sam też maczał w tym palce. Więc tego typu rozważania w tym komiksie są poruszone. I jako osobne dzieło to się dobrze sprawdza. Może ja jestem już troszkę przesycony Manu i wydaje mi się, że najlepiej chyba z tych wszystkich takich jego apokaliptycznych, ciężkich, mrocznych komiksów wypada właśnie droga na podstawie Kormaka McCarthy'ego. Natomiast z takich lżejszych komiksów, no to chociażby ten Blast był już troszkę lżejszy i lżejszy był ten autobiograficzny, kolorowy komiks Terapia Osobista. Och, zapomniałem tego tytułu teraz te Terapia personalna, coś, coś takiego, gdzie jest totalny galimatiast, jest więcej humoru, a tutaj, jak dowiedziałem się od właśnie bibliotekarza, on już zamierza napisać ostatni komiks i już, że tak powiem, zrezygnować, no chociaż ciężko mi to powiedzieć, może przejdzie na lżejsze tematy, bo jak tutaj dowiedziałem się od bibliotekarza, no to, że sam autor jest przygnieciony tymi tematami, które na siebie bierze i no nie dziwię się, bo te obrazy są powalające, smutne i przerażające momentami, no mamy na przykład tutaj scenę powieszenia przez ludzi konia na szubienicy, konia jednego z bohaterów, który potem no cierpi niesłychanie z powodu utraty, tego swojego ukochanego zwierzęcia, więc bezlitosny jest ten komiks, a raczej może jego mieszkańcy, mieszkańcy tego miasteczka. Wszystkiego tutaj można się spodziewać, ale jeśli miałbym wystawić moją ocenę, to na pewno 7 na 10, może nawet i 8 na 10, to jest porządne dzieło komiksowe, które, że tak powiem, można przedstawić komuś, kto na komiksach się nie zna i uważa, że komiksy są dla dzieci. I witam w trzeciej części tej audycji, takim deserze. Deserze książkowo-obrazowym. Eee, opowiemy chwilkę o obrazie pod tytułem Pękanie lodu pod Wetuil 1880 rok. I mowa tutaj o obrazie, dosyć raczej ponurym, Claude Monet. A jak na ten obraz w ogóle trafiłem? Otóż ostatnio przeglądając książki w Empiku, już dawno nie robiłem tego z albumami malarskimi, odnalazłem książkę wydawnictwa Rebis pod tytułem David Hockney i Martin Gayford Historia obrazów i również w wersji Historia obrazów dla dzieci e, okazało się, że jest to do wypożyczenia więc zacząłem od historii obrazów dla dzieci i właśnie w tej historii obrazów dla dzieci na stronie 37. omówiony jest ten oto zimowy, a bardziej lodowy, nawet roztopowy obraz. Tutaj David Hockney to jest amerykański malarz, którego na pewno znacie obrazy, taki minimalistyczny, powiedziałbym amerykański. Jego Jeden z najbardziej znanych obrazów to... Taka willa z basenem, z której wody w tym basenie wypływa, wystrzeliwuje właśnie taka woda, wzburzona woda, jakby dopiero co ktoś skoczył do tego basenu i ten widok całkowicie burzy, ten spokój tej willi, która jest zbudowana z takich prostych kresek poziomych i pionowych. Bardzo polecam jego obrazy, tym bardziej, że jeden z naszych patronów. Powiedziałbym nawet inspiruje się trochę jego stylem. Nawiązuje Paweł tutaj pozdrowienia. Natomiast co ciekawego możemy przeczytać właśnie z ust tego znanego malarza. Otóż tutaj krótki cytacik. Monet i impresjoniści woleli malować w plenerze zamiast w pracowni. Nie przeszkadzała im zła pogoda, ale często pracowali w dużym pośpiechu. Przykładem mogą być świetne obrazy Monet ukazujące topnienie lodu na sekwanie. Sekwane rzadko skuwał lód, więc żeby nie przegapić momentu jego topnienia, Monet musiał szybko pójść nad rzekę i od razu malować. No i tutaj dosyć wydaje mi się narracja jest uproszczona dla, dla dzieci. Wręcz nawet widzimy, jak on biegnie, żeby po prostu w ostatniej sekundzie te, te, te krena malować. Choć rzeczywiście to jest Jasna sprawa, że lód na rzece szybniej topnieje niż na jeziorze. Wisła teraz w Krakowie jest już całkowicie odmarznięta, Ech, natomiast na Śląsku jeziora tam są jeszcze, jeszcze lody. są. No i Martin, Martin, który jest krytykiem mm, sztuki, pisze tak: Zima na przełomie roku 1879 i 80 była jedną z najmroźniejszych w XIX wieku. Sekwane pokrywał lód gruby, przysypany z wałami śniegu. Monet mieszkał wówczas w Etyuil w miasteczku pod Paryżem. W nocy 4 stycznia od wschodu przyszła odwilż. Śnieg zaczął topnieć, a kra płynąć sekwaną na zachód. I na tym obrazie powiedziałbym trochę taki kwadratowy obraz. Po prawej stronie jakieś drzewa, po lewej stronie przestrzeń, na górze niebo, a dolna część obrazu to właśnie rzeka yy, i te zwały jedna na drugą powoli, powoli odkrywają nam widok właśnie rzeki, w której to tafli odbijają się jak w lustrze te drzewa. Takie zmęczone po zimie właśnie. Niektóre są poprzechylane na bok. Tak jakby natura powoli się nawet nie tyle co rodziła na wiosnę, ale jakby oczyszczała jeszcze z zimy. E, Dawid. Jak tylko Monet usłyszał pękający lód, ruszył nad rzekę. Bo skoro odwilż się zaczęła, kra mogła zniknąć jeszcze przed świtem. Dlatego pracował szybko. Kiedy słońce zaczyna zachodzić, wiesz, że masz tylko godzinę światła, więc pracujesz szybciej. Monet musiał się skupić na patrzeniu. Obrazy potrafią sprawić, że zobaczymy to, czego bez nich byśmy nie zauważyli. A Monet sprawił, że nieco lepiej widzimy świat. I tutaj mamy już przejście do obrazów samego Davida Hockneya z 2013, pogodnych, wiosennych, właśnie obrazów, przykładów obrazów, które kończą rozdział i zaczynają rozdział trzeci, światło i cienie. Obraz Spękanie lodu pod Wetuil jest obrazem takim ambientowym powiedziałbym, takim nienarzucającym się, nieoczywistym, nie dającym e, jakiejś nagłej rozkoszy powiedziałbym. No, bądźmy szczerzy, jeżeli miałbym to ocenić w skali od 1 do 10, to temu obrazowi daje 5 na 10, tak? Jestem w stanie dostrzec tutaj jego niezwykłe zalety, jak to jest namalowane, jak, jak bardziej, jak impresjoniści, jak Monet namalował właśnie te kre, że to się wszystko łączy ze sobą, że to się rozpada jednocześnie, ale się też łączy ze sobą tak pomimo, że ona jest poszatkowana, jest po, połamana. Po prostu sami musicie zobaczyć ten obraz na pożegnanie tego odcinka z cyklu Filmy Zimowe. Bo w następnym odcinku będzie film czechosłowacki, będzie coś bardzo ciekawego i jeszcze pewne ciekawostki. Więc jeżeli żegnacie jeszcze zimę i nie macie jej dość, to ponownie zapraszam do wysłuchania albumu Śnieg. Stefana Mikusa, Stephen Micus Snow, a także zapraszam do przyjrzenia się twórczości Erika Wollo, bo w marcu, na marzec zapowiedziany jest jego nowy, zimowy album, y, któremu być może się przyjrzymy. Na razie patronom dziękuję za wsparcie i Zapraszam do, do Facebooka, do naszej grupy, gdzie są przedpremierowe odcinki i też dodatkowe jakieś materiały, zdjęcia, no i na Patronite Audio, gdzie, gdzie to wszystko jakby wychodzi przedpremierowo. Serdecznie dziękuję za wsparcie i jak zauważyliście, to w przerwach ja zdążyłem się nieco przeziębić, dlatego dzisiaj jak najszybciej kończę. Trzymajcie się e, ciepło, żeby się nie zaziębić.